nowiny 4 tygodnia 2015 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam Państwa. Mamy taki okres sesyjny, więc mamy mało chętnych do rozmawiania z nami poprzez hangout. Tym Marku jakoś tą sesję tak łagodniej przechodzisz? To znaczy moja sesja jest raczej w tygodniu, więc dzisiaj udało mi się wyrwać. Jeszcze jest okres taki przedsesyjny, najgorszy, bo trzeba ćwiczenia zaliczać, więc jeszcze, jeszcze trochę. No dobrze, no to cieszę się, że nie jestem sam tutaj zupełnie w studiu, chociaż słuchaliśmy przed chwilką rozmowy, którą nagrałem w sierpniu zeszłego roku z Wojtkiem Pędzichem, ale go dzisiaj nie możemy złapać. Zapisał się, że jest, prawdopodobnie może nas słucha, ale nie dołączył się i nie odpowiedział, czy się dołączy. No trudno. Mamy sporo tematów do omówienia dzisiaj. Myślałem, że jak dzisiaj przyszedłem tutaj do studia, to nic nie było wpisanego, nowego, ale było parę tematów z poprzednich spotkań, które niestety też będziemy musieli odłożyć na przyszły tydzień, a właściwie na za dwa tygodnie, bo jest podsumowanie sondy dotyczącej zmian w kolorystyce infoboksów, temat, z którym czekamy na Szymona i magiczne słowo sortu i Nie wiem, czy to dzisiaj będziemy omawiać. Myślę, że tak. Już możemy powiedzieć możemy. o tym temat. No dobrze. A oprócz tego jeszcze w, w audycji dzisiaj Wikimania 2015 w Meksyku. Spotkanie na temat tak zwanego hejtu w internecie. Zdjęcia załadowane po akcji Zachęta do Wikipedii. Wybory stewardów, stewardów, tak, 2015. Przyjrzymy się, czy tam się coś udało już, czy nie. Tydzień techniczny, a bardziej jego efekty, bo się już skończył ten tydzień techniczny. O, tydzień temu mówiliśmy o tym, więc może warto zobaczyć, co tam się udało. Kryteria encyklopedyczności obiektów handlowych, to w końcu mówiliśmy o tym, mówiliśmy. Tak... Mówiliśmy, że trwa dyskusja, dyskusja dalej trwa, więc to tyle. Aha, no to, to już mamy temat z głowy, wyrzucam go z notatek w takim razie. Yy, podsumowanie jest, z... no właśnie, i te sądy, yy, to chyba odpuścimy sobie na przyszły tydzień. No to za chwilkę zaczynamy. Tak, to piękny utwór, który mamy już od samego początku naszej audycji chyba, chociaż nie wiem, czy te pierwsze też były z sygnałem, czy nie. Chyba na samym początku nie było sygnału, no, dopiero no jakoś w trakcie się pojawił. Matthias Westlund, um, utwór pod tytułem Northern Mountains um, na licencji Creative Commons uznanie autorstwa. Gdyby ktoś chciał sięgnąć po ten utwór, no to jest oczywiście w notatkach um, i zapraszamy do skorzystania um, z warunkiem um, podania autora. Jest też na commons, czy nie? Ja go szukałem ostatnio jakoś na commons, no jest wikipedia.org, n.wikipedia.org, wiki i tam można znaleźć, ale jest w linku również do notatek. Staram się, żeby w każdej audycji było podane źródło tego dźwięku, przyjemnego bardzo i pięknie skomponowanego. Także jeśli ktoś chce dotrzeć do tego utworu, no to zapraszam. Koniecznie trzeba zajrzeć do notatek nowiny.podcasty.info i tam są kolejne audycje zamieszczane jako podcasty. Przypomnijmy przy okazji, że spotykamy się również na hangoucie. To taki googlowski wynalazek i zapraszamy do udziału w audycji, jeśli ktoś chce z nami współtworzyć audycję, jesteśmy otwarci, i bardzo chętnie zapraszamy przez Hangout albo tutaj do studia w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Łazienkowskiej 7. Spotykamy się w soboty po 12:00. zazwyczaj, czasem robimy pewne odstępstwa i tak będzie na przykład w przyszłym tygodniu, bo... W przyszłym tygodniu o, o tej porze będziemy tutaj kontynuować projekt Baczyński 2015. Bardzo fajnie, że ten projekt się dzieje. Nie mogę się doczekać efektów. E, już są, są pewne efekty, ale jeszcze paru nagrań brakuje. Troszkę przeliczyliśmy się. Myśleliśmy, że to szybciej się uda, no ale ferie tutaj nam troszeczkę pokrzyżowały plany, bo... Adrian, który jest reżyserem, jest w tej chwili w Art Bemie, w takim centrum kultury na Bemowie. No i tam prowadzi zajęcia z, właśnie z dziećmi w czasie ferii. No i po prostu nie, nie za bardzo ma głowę do tego, żeby po całym dniu takich hałasów i intensywnej pracy, to jest ciężka praca naprawdę z dziećmi, żeby przyjść do studia i, i nagrać jeszcze swoją interpretację. No a oprócz tego dwie osoby jeszcze biorą udział, ale pracujemy jako zespół, więc wszyscy się spotykamy i wtedy dopiero E, pracujemy nad tymi wierszami. E, bardzo ciekawa i fajna praca. To, a niedługo efekty będą, bo myślę, że jak skończą się te nagrania w ten piątek, to ta pierwsza część projektu już będzie y, wkrótce no tydzień, może dwa tygodnie miną. E, jeszcze trzeba zmiksować to, e, zmasterować. To znaczy przygotować do Publikacji. I wtedy opublikujemy, oczywiście i o tym powiemy tutaj w, w naszej audycji. Właśnie, Radio Wolna Kultura troszeczkę nam tak siadło. Nie wiem, co zrobić. Może spróbuję bardziej agresywnie zadziałać na członków koalicji, żeby, żeby się odsyłali. zapraszamy gorąco członków koalicji, żeby tutaj z nami współpracowali, bo myślę, że to warto. Te audycy, no bo które... Sporo się dzieje właśnie i, i tak szkoda pomijać te tematy, bo one przechodzą, znikają. A, a to chyba też dobry sposób, żeby dotrzeć do, do różnych ciekawostek ze sfery wolnej kultury. Ale jeszcze jeden temat miał tutaj być, encyklopedia zarządzania, właśnie. Miałem o tym powiedzieć, ale, ale... To nie wiem, czy zdążymy. <śmiech> no dobrze, to zacznijmy może od samego początku. Wikimania 2015 odbędzie się w Meksyku a, i e, w dodatku w mieście Meksi Meksyko. <śmiech> w Właśnie jeszcze się zastanawiam, bo to jednak dosyć daleko i, i, i to taka męcząca podróż jest. Ja już tam leciałem na tamtą stronę oceanu kiedyś. To jest 18 godzin mi to wtedy zajęło. Nie wiem, jak to teraz. Może do Meksyku jest bezpośrednie jakieś połączenie, chociaż wątpię. No, na pewno piękne miejsce, ciekawe. Najciekawsze jednak jest w tym, że w takim właśnie ciekawym miejscu można się spotkać z ludźmi, którzy E, tworzą Wikipedię e, i to jest, to jest, taki najbardziej magnes taki największy e, i jednak ciągnie do tego, żeby raz w roku w takim spotkaniu uczestniczyć, no ale nie wiem, nie wiem, czy mi praca pozwoli na to, żeby, żeby się wyrwać, bo jeszcze nie mam, znaczy mam dużo planów na, na, na okres letni i, i nie wiem, jak, jak to się uda, a kiedy to w ogóle ma być, nie wiem, tutaj jest jakaś data. Gdzieś była data. Ale nie widzę teraz. No w każdym razie na razie submission, czyli zgłoszenia są po angielsku i wypadałoby to przetłumaczyć, bo to już jest hiszpański, jest rosyjski, jest ukraiński trochę przetłumaczone, ale można również na polski przetłumaczyć, jeśli ktoś włada tym językiem, to bardzo prosimy, translate this page i można po I prostu jest pomóc w tłumaczyć to też. Esperanto jest, tak. Esperanto jest y, prawie całe. Trzech czwartych. Takie trzy cegiełki czerwone są. Hiszpańskie są cztery zielone, a ukraińskie są dwie fioletowe, czy takie niebieskie, raczej fioletowe. Fioletowe, czyli w połowie. Mhm. Y, dobrze, no to zapraszamy. To jest bardzo ciekawe spotkanie. Jak się zgłosić, kto może? Na razie otwarte są no, Czy, znaczy jak gdyby, możliwości zapisania się i zgłoszenia swoich wypowiedzi, ewentualnie są podane główne wątki, które będą przedmiotem obrad. No i zapraszamy do zgłaszania się. Strona, no oczywiście, wystąpienia wszystkie są po angielsku, także to też jest pewnego rodzaju ograniczenie. No ale. Cały świat posługuje się językiem angielskim i u nas właściwie też już y, dzieci się w szkołach uczą od, od pierwszej klasy albo i wcześniej w przedszkolu też angielskiego. Także myślę, że to już niedługo nie będzie. Ja się nie uczyłem w szkole angielskiego, bo nie było możliwości, żeby się uczyć angielskiego. Teraz już są takie. E, rosyjskiego się uczyliśmy. Obowiązkowo? Obowiązkowo. Oczywiście to było obowiązkowe. Nawet jeszcze jak chodziłem do szkoły średniej, to też było obowiązkowe w szkole średniej. Trochę mi zostało, ale nie, nie za dużo. Nie posługiwałem się tym językiem zbyt często. Kolejny temat to jest, to jest, już zerkam, spotkanie na temat tak zwanego hejtu w internecie. 27 stycznia się odbędzie. 27 stycznia to jest wtorek, najbliższy już. I na tym spotkaniu wystąpi nasz rzecznik prasowy, Krzysztof Machocki. Mam nadzieję, że nagra to wystąpienie swoje może, albo, albo całe to spotkanie. Fajnie by było, chociaż tak właśnie nie mogę za bardzo znaleźć, kto to organizuje. To organizuje... Debata oksfordzka. Yy, to organizuje Fundacja Batorego we współpracy z Fundacją y, Fundusz Mediów w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Aha, czyli to nie wiem, właśnie zawsze mam problem, czy to... Może nagrywać czy nie może nagrywać? Z funduszy EOG było podpisane. Czyli? To są chyba jakieś europejskie z tego, co się zdążyłem zobaczyć. Europa nie zastrzega, praw? Pewnie zastrzega. Albo nie narzuca obowiązku nie zastrzegania, praw? Niestety prawdopodobnie. Do tego typu spotkań. No właśnie, no trudno. Może się uda, zobaczymy. Krzysztof Machocki opowie oczywiście jako rzecznik Stowarzyszenia Wikimedia Polska o tym, jak wikipedyści radzą sobie z, z tak zwanym hejtem internetowym, bo to zjawisko to dotyczy nie tylko Wikipedii, ale, ale no właściwie bardziej dotyczy forów internetowych, Facebooka również. Zupełnie wydaje mi się niepotrzebne tak, to słowo, tak hejt. Po co, po co nam dodatkowe pojęcie? No, nienawiści, tak, mowa nienawiści, no, ale to już były jakieś polityczne takie też powiązania, no to no, no, no, coś wiem. trzeba było wymyślić. Widocznie. Zobaczymy, o czym będą mówić na tej debacie, mam nadzieję, że uda mi się tam dotrzeć. O, no to weź mikrofon ze sobą Tak, tak i będę i miał... nagraj, dobrze. Jeżeli dotrę, to na pewno będę miał mikrofon, a z nagraniem to zobaczymy, co oni tam powiedzą na nagrywanie. Mhm. E, Krzysztof pewnie się zgodzi, tak myślę. Tak podejrzewam. Mam nadzieję. Dobrze, to zapraszamy. To będzie w Pałacu Kultury i Nauki, także jeśli ktoś by chciał przyjechać spoza Warszawy, ma parę kroków od, od dworca centralnego, ale trzeba wejść od strony tak zwanej ściany wschodniej, czyli takie główne wejście do Pałacu Kultury i Nauki. Troszeczkę po prawej, jak się patrzy na główne wejście, tam jest bar studio, i, i w tym barze studio, albo w takiej sali, która często, jak jest dużo chętnych, to jest otwierana na takie spotkanie. Także zapraszamy tam 27. A o której godzinie jeszcze nie spojrzałem? O godzinie 19. O 19. Mhm. To zapraszamy na to spotkanie. Kolejna rzecz do przedstawienia to zdjęcia załadowane po akcji Zachęta do Wikipedii. W zeszłym tygodniu byliśmy z naszym stanowiskiem w Zachęcie. Według mnie to bardzo ciekawe spotkanie i dziwię się, że tak mało osób przyszło. Wiadomość chyba nie za bardzo przebiła się do mediów. No niestety chyba nigdzie w wierzchu nie było tego o tym słychać. Były tylko dwie, zdaje się, nowe osoby, chyba że ja kogoś przegapiłem. Ja załadowałem te wszystkie zdjęcia, słuchaj, potem się przestraszyłem, że właściwie rzeczywiście trzeba było sprawdzić, czy można wykorzystać te utwory, które znaczy, to zdaje się, ma być załatwiane, w sensie ma iść zgoda od zachęty na te, na które można. No dobrze, ale są w każdym razie w kategorii, jeśli ktoś chce tutaj zaprotestować, no to może usunąć do ekspresowego kasowania, wtedy to się zgłasza taki plik. No, bo ja się spóźniłem na ten początek i nie wiedziałem, tam nie, nie dopytałem znaczy, się później. To chyba nie było w sumie jakoś nie tak. Było nie było wyjaśniane. Nie było wyjaśniane na początku, dopiero pod koniec o tym porozmawialiśmy. Nie wiem, czy wcześniej ktoś na ten temat dyskutował, ale zdaje się, że, że były jakieś tam negocjacje i mają mieć pozwolenia w każdym razie. No, zajmuje się tym właśnie nasz koordynator, czyli Marta Malina Moraczewska. Dobrze mówię? Tak. To... Nazwiska ciągle mi się plączą, troszkę, ale jest chyba tak. I ona będzie weryfikować, czy, czy te zdjęcia, wszystkie, które zostały tutaj opublikowane, mogą pozostać. No, ja zrobiłem takie ładne, wydaje mi się, zdjęcie zachęty, już jak wyjeżdżałem. Troszeczkę nam się tutaj wolno ładuje, ostra jest na. Razie. No, no, spore zdjęcie, więc to może chwilę potrwać faktycznie. O, o jest, załadowało się. No, bardzo, bardzo sympatyczne, takie tak klasyczne. Myślałem, bym myślałem że każdy, że, że to już pewnie dawno jest w Wikipedii takie zdjęcie nocne, y, zachęty, no ale potem patrzę, w kategorii nie ma zachęty, więc dodałem, też zbogaciłem w ten sposób ten zbiór. Jeśli ktoś chce zobaczyć sobie nocą Wikib zachętę, no to, to właśnie może. No tutaj też mam wątpliwości, bo y, są osoby, które uczestniczyły y, w tym spotkaniu na zdjęciach. No nie sprzeciwiały się, ale szczerze mówiąc, no nie pytałem o zgodę. No dobrze, to A to pominę. się nie kwalifikuje jako spotkanie, prawda, i no, publiczne, tłum i w ogóle? No, no raczej nie, jeśli są twarze na zdjęciach, tak, dosyć blisko fotografowane, no to, no to jednak raczej nie. Zresztą jedno z dziewczyn tutaj tak jakby się zasłaniała troszeczkę, więc nie wiem, czy ona chciała uniknąć zdjęć może i, i tak, no w każdym razie przepraszam, jeśli jeśli coś tutaj jest nie tak. Yy, także no nie wiem, czy będą kolejne takie akcje. Sądząc po frekwencji, to raczej trudno będzie. O coś takiego. Myślę, ponownie. że to jest kwestia systematyczności na pierwsze spotkanie, tak? Ludzie no się mogli nie zorientować, że coś takiego jest jeszcze. No, ale systematycznie mieliśmy warszawskie otwarte Wiki, spotkania też i. No i też średnio tak, wychodziło no z właśnie. nowymi ludźmi. Ciągle szukamy jakiejś formuły, żeby spotykać się w realu, a nie tylko w internecie yy, i edytować Wikipedię albo w jakiś sposób, no, spotykać się i, i, i coś wspólnie... Którykolwiek z projektów, tak? Wzbogacasz. No właśnie. E, zobaczymy, e, co, co z tego wyjdzie, bo Krzysiek opowiadał, że ma parę pomysłów na to, a chociaż najbliższe spotkanie też jakieś będzie w lutym bodajże, ale jeszcze o nim nic nie wiemy. Dobrze. Kolejny temat to wybory stewardów. Czy tutaj się coś zmieniło? No z tego co widzę tutaj, teraz jest jeden kandydat, zaraz niech ja to otworzę może, bo to, to mamy w notatkach tego jednego wpisanego, a czy on tam faktycznie jest... Nie, notatki przekopiowałem z zeszłego tygodnia, więc może być... To znaczy to z, jedne, z zeszłego tygodnia to było chyba tak, że jeden jest, y, potwierdza swoją, y, swoją funkcję i wtedy chyba nie było żadnego nowego od y, polskiej społeczności, a teraz, niech spojrzę... No nie ma wycofanych, nie ma zdyskwalifikowanych. Wszystkie potwierdzenia, więc jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć osób. Tak, i to jest Einsbor, y, y, który się potwierdza, znaczy on już był na tej funkcji i, ben, i, i jest pytanie, czy ma być dalej. Yy, aha, bo to co jakiś czas po prostu się tak, tak. robi. Mhm. Także śledzimy, zobaczymy, a kiedy to się kończy. Głosowanie rozpocznie się 8 lutego o 18 i skończy 28 lutego, więc jeszcze jest troszkę czasu. Jeszcze się nawet można zgłosić do 28 stycznia. Aha, no właśnie, więc ostatni moment, żeby siebie albo kogoś zgłosić. Chyba y, potrwa do 28. Nie jestem pewien, czy można tutaj kogoś zgłaszać. Ja myślę, że tak, to wszędzie można, tylko trzeba po prostu uzyskać potem potwierdzenie od osoby, która jest zgłoszona, czy będzie kandydować. To jest dobra tradycja, że, że można zgłosić, że ktoś inny często chce zgłosić kogoś, A niekoniecznie samemu trzeba się znaczy, ja myślę, zgłaszać. Że u nas na administracji to się bardzo dobrze, skład z, dobrze funkcjonuje, że zgłaszani są zwykle przez kogoś ludzie. Mhm. Mam wrażenie, że te zgłoszenia, gdzie ktoś sam siebie zgłasza, o ile to nie jest już użytkownik, który po raz kolejny się zgłasza, to lepiej le to gorzej wychodzi, jeżeli to jest na przykład nowy, który się sam, sam zgłasza, tak? Mhm. No bo mhm. zwykle to jest za wcześnie jeszcze i ta osoba nie do końca ma świadomość, jak ta funkcja działa. Mhm. Yy, dobrze, kolejny temat To tydzień techniczny Który trwał od 17 stycznia Do dzisiaj, do 24 stycznia yy, Właśnie się kończy Albo się skończył No i efekty są takie, powiem Ci Bardzo duże no. No, ja Jestem pod wrażeniem ile tego powstało właśnie. Ale jak się zjedzie na dół to widać, ile jeszcze nie powstało, ile jeszcze jest do zrobienia. O, jeszcze bardzo dużo jest do zrobienia, Więc oczywiście. Ja bym tydzień za... to za mało. Powiedział, że tydzień to za mało i zachęcał do dalszego działania w tym temacie, no, no, w jeżeli razie ktoś To są fajne podpowiedzi, te czerwone linki zawsze fajnie podpowiadają biotechnologia i mikrobiologia na przykład, albo y, wyprawy odkrywcze i badawcze, uniwersytety, wydziały, instytuty, centra badawcze, stowarzyszenia, które nie mają swoich w ogóle haseł, ośrodki popularyzatorskie. Y, no dużo jest tych, y, tych tematów, inżynieria, maszyny, roboty, części maszyn, y, materiały, procesy nanotechnologia. W ogóle nic nie ma z nanotechnologii. To bardzo dziwne. To znaczy, tutaj nic nie jest wpisane, ale może, może jest. W sensie nie ma nawet czerwonych linków no wpisanych. wpisanych? Mhm. O, to temat widocznie mocno zaniedbany. Elektrotechnika, górnictwo, technika wojskowa też nic nie ma. Znaczy ale... to jest chyba... Aha, to jest duży dział po prostu. Tak, I tam są mhm. Ale elektrotechnika w nanotechnologii to raczej nie. O. Technika Wojska to są podpowiedzi chyba takie i tutaj można po prostu dopisywać te czerwone linki. Jeśli ktoś znajdzie, to można w ten sposób pomóc w tym tygodniu. Ale to nie znaczy wcale, że tydzień się dzisiaj kończy, to że już należy nie, porzucić oczywiście. pracę nad tymi hasłami. Oczywiście hmm. można dalej te linki zaniebieszczać. Bardzo, bardzo dużo jest tutaj tych czerwonych linków kolej całą masę, ma też samoloty i technologia, technologia metra. Przy okazji czerwonych li linków powiem, że wielce żałuję, że jest dosyć duży opór, żeby obok czerwonego linku był link do wiki danych. Ostatnio padła taka propozycja i nie spotkała się z przychylnością społeczności. Żeby? Żeby, jak jest czerwony link, był link do, artyku do wszystkich artykułów w innych językach, przy mhm. tym jeden link, tak, czyli do wiki danych stwierdzono, że te artykuły w innych językach nie zawsze są takie, jak powinny, że nie promuje się wtedy tworzenia artykułów na polskiej wersji, że odsyła się właśnie do, do innych wersji językowych. Hmm. Takie argumenty padały. Mnie one osobiście nie przekonują, ale no cóż, taka jest wola społeczności. A to z automatu tego nie można zrobić jakoś? Znaczy to by było robione tak, że w kodzie trzeba było dodawać um, informacje o tym, jak, do którego elementów wykidanych danych ma się odnosić ten link, tak? no bo inaczej mm -hmm. tego nie wiadomo, tak? Jeżeli no właśnie, mamy czerwony mm -hmm. link, to nie wiadomo z, z czym on ma się łączyć automatycznie. Trzeba tam dopisać to, z czym on mm -hmm, ma się łączyć. Mm -hmm. No dzisiaj może, e, jeśli masz czas po audycji, to ja bym chciał nauczyć właśnie, jak tworzyć artykuł w e... Wikidanych. W sensie element Wikidanych. okej, okay, to no tak, możemy y -hmm. na to spojrzeć. To taki warsztat tutaj dla mnie osobiście, ale też zapraszamy na takie spotkania Oczywiście. do Młodzieżowego Domu Kultury. Drzwi są w tej chwili zamknięte, żeby nam nie hałasowało, ale można wejść i otworzyć. Zapraszamy. E, tak, tak tutaj planujemy właśnie zrobić takie miejsce spotkań dla wikipedystów. Studio jest duże, wprawdzie troszeczkę na razie jest zastawione różnymi innymi sprzętami, ale to się ma zmienić, ale nawet Dzisiaj stół jest na tyle duży, że kilka osób się zmieści. Co najmniej trzy osoby przy stole jeszcze możemy posadzić, także zapraszamy. No, zapraszamy. I takie właśnie warsztaty tutaj będziemy sobie organizować. Mamy też do zapakowania wystawę. wystawę. Wiemy Zabyt. już, gdzie pójdzie dalej, czy jeszcze nie? Nie, nie, nie ma jeszcze pomysłu na to. Chyba. No nikt się do mnie nie zgłaszał, bo w każdym okay. razie wszyscy, to znaczy jest wiadomo, że to u mnie się skończyła ta wystawa i, i że wystawa cała jest u mnie w tej chwili. Także jeśli ktoś chce no, w swoim mieście, albo w bibliotece gdzieś wystawić, Wiki lubi zabytki, jest tutaj bodajże 40 parę zdjęć na dużych planszach formatu B1 na no, takim mniej więcej 50 na 70, a może większe? Nie, no, w tych mniej więcej wymiarach to są takie tekturowe, no, może to powiedzmy, jest metr na 70 to jest chyba B, B1. No tak, no w każdym razie duże zdjęcia, pięknie można je wystawić. Plastikowe hmm. takie wiesza się na dwóch haczykach, tak, zdaje się. No, nie, no są zaczepki tak, takie, Zaczepki które tak, ale w pomagają. sensie dwa punkty są przydatne do zaczepienia. To tak jakby ktoś się zastanawiał, czy mu się zmieści taka wystawa i czy ma odpowiednie mm -hmm, warunki. Mm, Wikimedia.pl tam są informacje na temat wystawy. Może takiego linka byśmy tutaj też wrzucili. Poszukam. Dobrze. No to tydzień techniczny już mamy za sobą. Podsumowanie sądy dotyczącej zmian w kolorystyce infoboksów. To już mówiłem, że za tydzień będziemy o tym za dwa tygodnie? Jak Szymon się zjawi i nam Jak opowie, szyman... co, co uważa pod koniec tej akcji, jakie ma wnioski. Mhm. I kolejna rzecz to magiczne słowo sortuj. Mówiłeś, że to już działa w końcu. Yy, znaczy, sortuj działa, w, zostało wpisane na stronę pomocy, żeby używać sortuj i ma być robione, albo zdaje się, że ma być dodane do sprzątania kodu, czyli takiego mechanizmu, który przy okazji normalnych edycji się klika i wtedy wszystkie takie elementy mhm. drobne, techniczne się poprawiają automatycznie w mhm. artykule, który edytujemy i przy tej okazji to ma być poprawiane. Mhm. No to fajnie. Yeah. Także, it, już było też ob, ogłoszenie na tablicy, że jak ktoś, prawda, pisze artykuł, to już lepiej stosować sortuj, zamiast y, defla sort, nie wiem jak to się wymawia. Default sort. Tak. Y, ja zawsze miałem problem, żeby to zapisać gdzieś w artykule i zawsze kopiowałem. Mm -hmm. Default sort. E, mhm. Mm nie wiem za bardzo, co to jest i jak to działa, to też na, na warsztatach dzisiejszych może mi pokażesz. Okej, okay, to w skrócie to, to działa tak, żeby artykuł był... Um, Jan Kowalski był pod K, a nie pod J. Aha, czyli żeby sortować według e, Według wybranego mhm. elementu. Aha, tam. wybranego elementu. Nawet. Tam się wpisuje dodatkowo kod. Aha, no to bardzo ciekawa i pożyteczna funkcja. E, kolejna rzecz to Encyklopedia Zarządzania. E, tak, dzisiaj, właśnie nie dzisiaj, tylko jakiś czas temu wpadłem na taką stronkę, bo szukałem takiego tekstu uniwersalnego przemówienia. Nie wiem, czy wiesz, co to jest. Taki, że się skleja i pasuje do wszystkiego, gdzieś tak, takie tak. były czasami, tak. No właśnie, i trafiłem na stronę Encyklopedii Zarządzania, tak ona się nazywa. No, oparta jest o mechanizm Wiki, więc to bardzo ciekawe. To jest typowa MediaWiki, z tego co widzę. MediaWiki, mm -hmm. ale licencja na to jest GNU-FDL. Yy, aha, czyli ta stara. A ten projekt w ogóle działa? Jakbyśmy zobaczyli na ostatnie zmiany, bo ja nie zdążyłem zerknąć. No, yy, działa, bo, bo jest. Jest ale w internecie. Działa w tym sensie, czy jest robiony. Czy, czy jest aktualizowany? Wygląda na to, że tak, ale już kliknąłem na ostatnie zmiany, zaraz zobaczymy. Na końcu dodaję link do fotografii. Tam jest lista tej wystawy. Faktycznie nie ma nic dodanego w, w tabelce dalej, co, co będzie się działo, czyli tutaj Warszawa jest ostatnim punktem. Tej wystawy. Tak. Wiki lubi zabytki. Więc jak ktoś bardzo chce, żeby u niego zawisła, to się prosimy zgłaszać. No i tak. I to nie musi być wikipedysta. To może być właśnie młodzież, Dom Kultury jakiś, czy e, Urząd Miejski. Zapraszamy. Myślę, że każdy, kto ma odpowiednią przestrzeń do dyspozycji, może się zgłosić. Słuchajcie, Wiki Radia. przepraszam bardzo. Minęła trzynasta. Minęła trzynasta, dlatego nam się tutaj uruchomił automat. Którego nie wyłączyłem wcześniej, za co przepraszam. No właśnie, ostatnie zmiany. Widzę, że pusto, ale to ostatnie cz 7 dni chyba jest ustawione z automatu? 30 dni ustawiłem, teraz zobaczymy. No jest coś, 15 stycznia, widzisz, nowi użytkownicy. Ktoś się rejestruje, ale to mogą być też boty. To taka a propos tego, jak sprawdzać, czy nowe projekty działają, znaczy czy projekt wiki, który znajdziemy działa w ogóle. No tak, żeby znaleźć ostatnie zmiany i zobaczyć jakie są ostatnie zmiany. A zobaczymy 500 ostatnich zmian w ciągu ostatnich 30 dni. Znaczy ta funkcja jest przydatna wtedy kiedy nam się nie mieszczą na tej liście, która była tutaj, yy, kiedy jest więcej edycji niż te o, no właśnie, zaznaczone. Więc nie ma. Mhm. Teraz nam to nic prawdopodobnie nie zmieni jak to się odświeży. O. No chyba nie. Nie, nic się nie zmieniło. A starszych jeszcze nie można. Zobaczyć. Można jak wejdziesz w adres, to tam masz te wartości 30 500, Aha. to to 30 możesz zmienić. To zmienimy na 90. I zobaczymy wtedy, no, nowi użytkownicy tylko otworzeni, żadne hasła nie były edytowane. A czy znalazłeś tam to, czego szukałeś w końcu? Tak, właśnie, znaczy ja tak trafiłem do tej encyklopedii zarządzania, że, że właśnie y, szukałem tamtego tekstu, takiego tabelki, która jest taka, że pierwsze zdanie można mieszać z dowolnym wierszem drugiej kolumny, i potem z dowolnym wierszem trzeciej kolumny, z dowolnym wierszem czwartej kolumny i z dowolnym wierszem piątej kolumny, po, I czym, wychodzi składny tekst. po czym wraca się do początku tej tabelki i na przykład siódmy wiersz pierwszej kolumny łączy się z trzecim wierszem drugiej kolumny i tak dalej, i tak dalej, można tak godzinami. Tak, to bardzo ciekawe zjawisko. Jak nie występować, bym powiedział. <grym> no. Nie ma więcej, także no projekt nie, nie powiem, że nie funkcjonuje, bo działa, ale, ale nie, ma, nie ma siły przy jakiejś takiej Tak, no niestety Pewnie sporo jeszcze innych takich Tu jest projektów. data 2014 jako copyright 1995 2014 milfes.pl Ostatnio stronę główną zmodyfikowano 10 maja 2014, ale nie każdy projekt musi się błyskawicznie rozwijać, ważne, że to, żeby to nie zginęło, bo, bo, bo zarządza tym jedna osoba i no po prostu, nie wiem, skończy się coś, jakieś wynajęcie domeny i, I zniknie. I, i Dlatego zniknie. ja zachęcam po raz kolejny do archiwizowania stron w ogóle. Jak coś ciekawego znajdziemy w internecie, to warto to zarchiwizować. No właśnie, no, a taki cały serwis można zarchiwizować? No właśnie, to też nad tym myślałem, nie znalazłem niestety w tych stronach funkcji, żeby dodać link do strony głównej, żeby archi archiwizował od razu wszystkie podstrony. A to by się bardzo przydało no, moim zdaniem. mógłbyś kilka tygodni archiwizować, bo jak są linki też, tam przecież... No to by potrwało, owszem, no ale... Że ale, tak, wewnętrzne, ale żeby... Są takie programy już instalacyjne, kiedyś widziałem, które się instaluje na dysku i on zapisuje strony, nie tylko tą pierwszą, ale na przykład hmm. pierwszy poziom linków albo wybrany poziom linków. Hmm. Tylko nie, nie warto ustawiać więcej niż drugiego poziomu. Bo to dużo czasu. Bo to może zawieść generalnie z system. Mhm. E, dobrze, to już e, w takim razie e, zapraszamy do edytowania. Encyklopedia zarządzania. Tak troszeczkę się dziwnie nazywa, a nie dotyczy tego konkretnie. No tak troszeczkę tam jest niesprecyzowane. Co to ma być za Słyszy, że to nie jest zarządzanie, twoim zdaniem? No nie, bo tam zresztą pisał autor, że, że zmienił troszeczkę profil. Na początku tak się nazywała. A sprawdzałeś, czy tam się można zalogować? Zarejestrować? E, nie. Możemy sprawdzić Zarejest zaraz. Ja, ja chyba spróbuję. To utwórz konto jest tutaj, tak jak w każdym MediaWiki, tylko to troszkę starszy model jest niż to, co jest na... Wikipedii w tej chwili, bo Wikipedia już nie wspiera takich projektów zewnętrznych, tylko sama rozwija Media Wiki dla swoich potrzeb. No ale dosyć nowocześnie tutaj, o, jest, nawet całkiem. Nie no, nawet podobne do naszego. Tak, szyba. tak. To dosyć, dosyć ładnie wygląda. Możliwe, że tam w preferencjach też da się ustawić coś e, fajnego. Jest tutaj oprócz e, głównej strony e, jeszcze zakładka cytaty zamiast dyskusji. Podejrzewam, że ktoś, to, kto to robił, nie do końca się zorientował w mediawiki w sensie... Oprócz dyskusji, A, w sensie, w ten Sto sposób. Tutej. Aha, no ciekawe rozwiązanie, ciekawe. A to jest właśnie ta tabelka, ten uniwersalny kod przemówień. To może ja to, jak już o tym mówiliśmy, to wkleję tutaj gdzieś też do, do, do notatek naszej audycji żeby każdy kto nas słucha mógł sobie ewentualnie znaleźć ten kod przemówień Przemówień To ja się teraz niestety będę musiał wykazać nie wiedzą, bo tu jest na początek pytanie. Pierwszą stolicą Polski było Kraków Trzeba no, wpisać. Nie, nie no, gniezno. Gniezno, okej. Okay. Tak mi się wydaje, że gniezno, tak nie wiem, nie zastanawiałem się nawet specjalnie. A jest? Dobrze. Zaraz zobaczymy. <grych> Mały quiz przy okazji. Yy, no dobrze, to polecimy może dalej troszeczkę. Chyba się udało. Udało się, gniezno. No właśnie, widzisz. To taka wiedza na twardym dysku, <grych> a nie w pamięci operacyjnej. No i cóż, to chyba wszystko, bo nie wiem, tutaj już więcej tematów na dzisiaj nie ma. No na dzisiaj to wszystko, tak. Kończymy. Radio Wolna Kultura, jeszcze dodałem tutaj linka, ty dodałeś, widzę, wystawę. Tak, Lubię. tą tabelkę z wystawą, tam jest informacja, wszystko, gdzie się trzeba zgłaszać, żeby ta wystawa do kogoś przyjechała. Bo to jest taka robocza strona, na którą można się wpisać po prostu i zarezerwować sobie w ten sposób wystawę i to niekoniecznie musi być za tydzień, czy za dwa tygodnie, nawet w Zdobanym przyszłym roku. terminie w mhm. przyszłości można sobie zająć miejsce. Nawet na przyszły rok, bo wiem, że wystawy to nie są tak planowane, tak jak tutaj w WMDEK-u na przykład, nie są planowane także z tygodnia na tydzień, tylko no na, na cały rok. Latem się planuje do końca roku wystawy i potem pewnie dalej. No ona tutaj trwała. Prawie miesiąc, chyba? Czy ponad miesiąc? Ponad miesiąc. Mhm. No i cieszyła się dużym powodzeniem. Ciekawy jestem, czy ktoś się w związku z tą wystawą, która się gdzieś tam przewija, zainteresował w ogóle Wikimediami, gdzieś dołączył, może do Commons. To, to by było ciekawe dane. Mhm. Właśnie, trzeba było tak, żeby coś tam ktoś. Może powinny po być zostawił. tam jakieś wizytówki, prawda, i odezwij się, jak się postanowiłeś mm -hmm. zalogować albo coś takiego. Coś w rodzaju book crossing, tak, takiego, że, że bierzesz książkę z półki, którą ktoś ustawia mm -hmm. i potem logujesz A, że się że do internetu się w... tak, i wpisujesz, no że wziąłeś takiego. tą książkę i że przeczytałeś i odłożyłeś na następną półkę. To znaczy, no to w zasadzie działa, tak, ta lista, bo tu ta lista jest nie tylko, że się można zapisać, ale są też wszystkie poprzednie zapisy, mm -hmm, gdzie ta wystawa mm -hmm. była. No to trzeba było spojrzeć, ilu edytujących jest z poszczególnych miast. Na przykład, czy coś wzrosło. Eee, no dobrze, no to wszystko w takim razie. Eee, zapraszamy. Może uda nam się jednak za tydzień spotkać. Eee, niekoniecznie w sobotę. Zobaczymy jeszcze, jeszcze będziemy myśleć. Bo ty masz sesję też, także jest kłopot. No dobrze, no zobaczymy. Eee, w każdym razie eee, to już wszystko w dzisiejszej audycji. Bardzo dziękujemy za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia.